Przegląd prasy zagranicznej. Jak co poniedziałek zaprasza Monika Pilch. Dziś opowiem o nowej publikacji poetyckiej Michela Welbecka, a także o wystawie Marka Rotki we Florencji. W Guardianie znajdziemy recenzję komediodramatu Zensucht in Zannehäusen Juliana Radel-Mayera. To absurdalna, momentami enigmatyczna opowieść, która zaczyna się pod koniec XVIII wieku. Poznajemy tam zbuntowaną nastoletnią pokojówkę, Lotte, w tej roli Paula Schneider, zmęczoną służbą u arystokratów. Zainspirowana rewolucją francuską wyrusza na buntowniczą przygodę w stylu Bonnie i Klejda, przygodę, która szybko kończy się niepowodzeniem. Ten nietypowy wstęp otwiera drogę do współczesnej, wielowątkowej historii. Akcja przenosi się do niemieckiego Zannerheusen, gdzie splatają się losy bohaterów czujących się uwięzionych w swoim życiu. Jedną z tych bohaterek jest Urzula w tej roli Klara Schwimming, pracująca na dwa etaty jako sprzątaczka i kelnerka. Jej historia pełna wrażliwości i współczucia stanowi emocjonalne centrum filmu. W pewnym momencie bohaterka porzuca codzienną rutynę, by spędzić dzień z trio muzyki klasycznej Równolegle poznajemy Nedę Irańską influencerkę podróżniczą Która mierzy się z falą złośliwych komentarzy Oraz miejską przewodniczkę W tle pojawia się też turystyczna sceneria Zagenhuizen z ogrodem różanym I gotycką architekturą Losy bohaterów stopniowo się splatają, prowadząc do finału o niemal onirycznym charakterze. To opowieść o klasach społecznych, barierach i pragnieniu zmiany, opowiedziana z humorem i czułością. Die Welt zwraca uwagę na wyjątkową wystawę we Florencji, gdzie pracę Marka Rotki zestawiono z dziełami Fra Angelico. Dla Rotki spotkanie z renesansem było doświadczeniem nie tylko ważnym, ale wręcz formującym jego sposób myślenia o malarstwie. W 1950 roku, mając 47 lat, artysta po raz pierwszy odbył podróż do Europy. Jak dowiadujemy się z tekstu, była to wyprawa długo wyczekiwana i kosztowna, dlatego tym silniej zapisała się w jego pamięci. We Florencji Rotko zetknął się z dziełami, które nie tyle oglądał, co przeżywał. Interesowała go nie tylko sama sztuka, ale też to, jak działa ona na widza, jak buduje przestrzeń, prowadzi spojrzenie, jak wciąga w swój świat. Szczególnie poruszyła go biblioteka Laurencjana Michała Anioła. Jej architektura, napięcie między zamknięciem a otwarciem, między rytmem a ruchem wywołała niemal fizyczne odczucia. Podobnie było w klasztorze San Marco. Celem nichów z freskami Fra Angelico stworzyły przestrzeń skupienia, ciszy i kontemplacji. Rodko spędził tam wiele czasu. Dziś jego prace wracają do tego miejsca. Na wystawie Rodkowe Florencji pięć obrazów zostało zestawionych z freskami Fra Angelico w celach klasztoru San Marco. Zestawienie to nie jest jedynie formalnym eksperymentem. To raczej próba pokazania ciągłości doświadczenia od sztuki renesansu po współczesną abstrakcję. Kolor, światło i skupienie stają się wspólnym językiem obu artystów. Wystawę oglądać można do 23 sierpnia. Na łamach Le Figaro znajdziemy recenzję najnowszej publikacji Michela Houellebecqa. Tomu Combattant Toujours pardon czyli Walka Zawsze Przegrana. Po obszernej, wielowątkowej powieści Unicestwienie, pisarz powraca do formy znacznie bardziej kameralnej. Ten niewielki zbiór wierszy można czytać jako powrót do początków jego twórczości. Czasu, gdy Welbeck był przede wszystkim poetą, a jego proza dopiero się kształtowała. To poezja wyraźnie zakorzeniona w tradycji, przede wszystkim w świecie Baudlera i XIX-wiecznej melancholii. Ale Jednocześnie jest bardzo współczesna. Autor zestawia klasyczne motywy, przemijanie, samotność, rozpad relacji z obrazami codzienności, supermarketów, transportu publicznego czy przestrzeni zdominowanej przez konsumpcję. W tych wierszach powraca charakterystyczny ton Welbeka: chłodny, zdystansowany, a jednocześnie podszyty ironią. Podmiot liryczny mówi o sobie, ale jakby z boku, obserwuje życie, emocje, własny koniec. To także poezja o bezradności wobec świata, który traci sens – Recenzent Le Figaro podkreśla, że to głos ważny i potrzebny szczególnie dziś, ale zwraca też uwagę na pewien paradoks. Houellebecq jako postać publiczna ze swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami i silną obecnością medialną coraz częściej przysłania swoje autorskie teksty. W efekcie czytelnik musi niejako oddzielić autora od jego wizerunku, by w pełni usłyszeć tę poezję. Na koniec jeszcze raport Niemieckiego Stowarzyszenia Scenicznego omawiany na łamach Teatr Hoyte. Dane pokazują wyraźny spadek aktywności i frekwencji w teatrach publicznych. Liczba przedstawień i premier zmniejszyła się o około 10%, a liczba widzów spadła jeszcze bardziej, o ponad 11%. Jednocześnie rośnie zatrudnienie. Przede wszystkim wśród pracowników technicznych i administracyjnych. Wzrost liczby artystów jest niewielki, a liczba aktorów zespołowych nawet nieznacznie się zmniejszyła. Rośnie także koszt funkcjonowania teatrów. Wyższe przychody wynikają głównie ze zwiększonych dotacji publicznych, a nie ze sprzedaży biletów. Te zaś drożeją, co dodatkowo ogranicza frekwencję. W efekcie teatr staje przed wyraźnym napięciem. Instytucjonalnie się rozwija, ale artystycznie nie nadąża za tym wzrostem, a malejąca liczba widzów tylko pogłębia ten problem. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę. Ten przegląd przygotowała Monika Pilch. Jutro o tej porze połączymy się z Wilnem, a już teraz przenosimy się do świata muzyki francuskiej. Słuchają Państwo dwójki, już 9 minut po godzinie 17. Za nami fanfara z baletu Le Peni. Paula Duca grała New York Philharmonic Orchestra, dyrygował Pierre Boulez. Jednym z najwybitniejszych uczniów Pola Duca w konserwatorium paryskim był Oliver Messiaen, kompozytor, o którym teraz będzie mowa w audycji. Wybieram dwójkę. Goście dwójki. Przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry. Dziś mija 34 lata od śmierci Oliwiera Messiana. Z tej właśnie okazji najbliższe około 20 minut poświęcimy najnowszej płycie, która na polskim rynku fonograficznym ukazała się odnośnie do jego twórczości. Artyści związani z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina zarejestrowali bodaj jedno z najbardziej znaczących dzieł w jego dorobku, czyli Słynny kwartet na koniec czasu. Dziś w studiu programu Drugiego Polskiego Radia jedna druga tego kwartetu. Izabela Szałaj-Zimak, skrzypaczka związana także z Royal String Quartet. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I Robert Morawski, pianista, jeden chyba z najbardziej aktywnych dziś polskich kameralistów. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy proszę od absolutnie samego początku, bo kwartet na koniec czasu, choć jest to utwór Znany to mam poczucie, nie tak często wykonywany. Skąd w ogóle pomysł, by wziąć się za tę partyturę i przygotować ten, przynajmniej w wymiarze architektonicznym, bardzo rozbudowany utwór? Przyznam szczerze, że to była moja idea od samego początku. Muszę się przyznać, że w ogóle miłość do Messiena zaszczepił mi mój nauczyciel od literatury muzycznej w liceum, pan Wigold Kurdwanowski. Zresztą chyba również, Robercie, ty też miałeś z panem na tak, profesorem zajęcia. Tak, to kończyliśmy. Tak. To on pierwszy pokazał mi ten utwór, jakby zaszczepił mi miłość do tego, do tego dzieła i ono wzrastało we mnie przez bardzo długi czas. Przez to, że jest ten utwór napisany na zupełnie niekwartetowy skład, to przez bardzo długi czas nie podchodziliśmy do niego wraz z kwartetem. Stwierdziliśmy, że musimy absolutnie do tego dorosnąć i tak się stało Kilka lat temu pierwszy raz wykonywaliśmy go na kwartesencji wraz z y, klarnocistą Cieplińskim i z y, pianistą Sałajczykiem. Miałam takie poczucie, że to jest wciąż za mało, że chciałabym więcej, że, że muszę zrobić coś, żeby to dzieło zaistniało dla szerszej publiczności, że muszę ten kwiat po prostu wreszcie ściąć. Pomyślałam, że, że chciałabym to zrobić z kolegami swoimi z uczelni, których znam bardzo dobrze, nie tylko na stopie muzycznej, ale też na stopie prywatnej. Stąd narodził się pomysł, żeby tą współpracę tworzyć razem właśnie z, z Robertem Morawskim, z Adrianem Jandą i z Rafałem Kwiatkowskim. Udało się, więc naprawdę radość jest ogromna, tym bardziej w momencie, kiedy... Trzymałam płytę w ręku, no to tak jakbym po prostu trzymała własne dziecko nowonarodzone. W pewnym momencie musiała Pani wykonać telefon do Roberta Morawskiego. Pamięta Pan te chwile, gdy zaproponowano Panu wykonanie kwartetu na koniec czasu Oliwiera Messiana i czy to w ogóle była Pana pierwsza okazja, by zetknąć się z tą partyturą? Nie, nie była to pierwsza okazja. Dostałem nagranie jeszcze w czasach, kiedy nie było nagrań, kiedy no piractwo kwitło po prostu, więc takie nagrania się rozchodziły, nie wiem, na jakiejś kasecie. Pamiętam, mój profesor nieżyjący już, profesor Jerzy Marfiński mówi panie Robercie, tu jest kaseta ze świetnym utworem. Niech pan przesłucha. No i zacząłem słuchać. I wtedy rzeczywiście, no początkowo nie może, nie, nie, nie od razu mi to jakoś weszło w ucho, tak? Co jest zresztą chyba zrozumiałe. Natomiast rzeczywiście bardzo mi się to podobało. Natomiast jak Iza zadzwoniła, to, no to ja, jak Iza zadzwoni, to ja, ja się zgadzam, bo Iza jest rzeczywiście fenomenalną skrzypaczką i, o, i taką, kuria. powiedziałbym, no oczywiście artystką znakomitą, ale co ja bardzo lubię w Izabeli w jej grze i w ogóle w sposobie bycia, to jest takie profesjonalne podejście, takie kwartetowe, powiedziałbym, detaliczne podejście w ogóle do pracy że tam nie zostawiamy przypadkowi, tak jak na przykład sceny chyba w operze są reżyserowane bardzo dokładnie, prawda? To nam się wydaje, że to jest improwizacja, to nie jest improwizacja i bardzo właśnie lubię takie detaliczne podejście, no i faktycznie ta praca taka była bardzo, bardzo dokładna, bardzo detaliczna i bardzo twórcza. Z ciekawości, gdy po raz pierwszy pan od profesora Marchińskiego dostał tę kasetę z kwartetem na koniec czasu Oliwiera Messiana i słuchał tej muzyki, to słuchał jej ze świadomością, kontekstu i wszystkiego tego, co stoi za tą partyturą, czy zupełnie w odizolowaniu? Zupełnie od... nie. Właśnie ja nie wiedziałem, o czym to jest, tym bardziej, że no, polski rynek książkowy, biograficzno muzyce nie jest... Y Teraz już jest bardziej bogaty i dużo tych biografii zostało wydanych czy przetłumaczonych, ale wtedy no, ciężko było zdobyć biografię, więc też nie znałem biografii chyba jedynej o Mysjenie Tadeusza Kaczyńskiego. Mm. Wtedy. Po prostu słuchałem wyłącznie, wchodziłem w muzykę. A z muzyką jest jeszcze chyba tak, że nawet jak słuchamy, no nie wiem, nowej piosenki Fila Kolinsa i słyszymy ją w radio, no to też im za pierwszym razem jeszcze nie do końca łapiemy, nie jeszcze nie wchodzimy, bo po kilku razach w mojej zasady, co znamy, to lubimy, prawda, troszkę z przymrużeniem oka, to mówię. No to rzeczywiście ten Messian, którego słuchałem do poduszki, no, zdecydowanie, ogarnął no, ogarną moje serce. Pani Izabelo, jak długo pracuje się nad kwartetem na koniec czasu? Pani została tu przedstawiona jako spiritus mowę z całego tego przedsięwzięcia. Ile pracy trzeba z pani perspektywy, Wykonać, by z pełną odpowiedzialnością i świadomością tego ciężaru, który jednak trzeba na swoich barkach unieść, przygotowując się do płytowego nagrania tej kompozycji. Podkreślam to, bo jednak jest to nagranie, które po czasy będzie nam towarzyszyło i w zasadzie każdy, kto chce, może mieć do niego dostęp. Jak wiele pracy z Pani perspektywy... Trzeba włożyć w to, żeby przygotować tę partyturę, wspomniała Pani już o tym, napisaną na bardzo mało typowy zestaw instrumentów. Tutaj będę wypowiadać się absolutnie za siebie. Dla mnie to był bardzo długi proces. Wydaje mi się, że każde kolejne wykonanie sceniczne jest zupełnie inne. Tego utworu nie da się powtórzyć dwa razy tak samo i emocje, które wiążą się jakby z, z wykonywaniem tego utworu na scenie są tak ogromne i... Absolutnie nie do, nie do powtórzenia, stąd to jest w ogóle trudność tego utworu. Myślę, że przybliża nas, przybliżał nas, przybliża nas tak naprawdę do, do, do, tego, do, do nagrania płyty. Każde kolejne wykonanie sceniczne, wiadomo jest, że ten utwór nie jest często wykonywany w Polsce. My mieliśmy w tym składzie, który jest na płycie, wykonać ten utwór raz, podczas Środy na Okulniku i dopiero po tym czasie wzięliśmy się za nagranie. Przyznam, że to też wcale nie był łatwy proces, ponieważ stwierdziliśmy, że najlepsze będzie nagrywanie na setkę, czyli tak zwane nagrywanie całej części kilkukrotnie, żeby nie dzielić tego dzieła, żeby nie wkładać żadnych wklejek, żeby jednak to była jedna, jedna całość. No i przyznam, że mieliśmy parę razy takie zagwostki, które nam się bardziej podoba. Natomiast doszliśmy do absolutnego porozumienia i tak jak wspomniałam, wykonywanie tego wcześniej na scenie bardzo ułatwiło nam ten proces nagrywania. To od razu pozwolę sobie zapytać o partię Skrzypiec, która równoważy tę niekończącą się melodię wiolonczelową w części piątej. Kiedy nagrywa się to na setkę, nawet kiedy zna się partyturę jak bardzo nieintuicyjna muzyka to muzyka mesjana z perspektywy skrzypka. Porany. no jest bardzo nieintuicyjna, absolutnie. Zapis nutowy jest bardzo, bardzo długi, bardzo szeroki, więc ograniczają nas pewne rzeczy typowe dla y, instrumentalistów smyczkowych, czyli chociażby długość smyczka, zmiany odpowiednie, kiedy one powinny nastąpić, żeby nie przerywały frazowania. No jest to długi proces. Tak naprawdę właśnie też za każdym razem inaczej to przebiega, bo za każdym razem inaczej bije serce, inaczej ta prędkość smyczka jest prowadzona i jest to trudne naprawdę. No ale to też ogromne wsparcie, bez którego nie, nie dałabym rady, tak powiem, tego pociągnąć, to jest właśnie wsparcie pianisty Roberta, który jest ze mną. I ta współpraca tak naprawdę przebiega w danym momencie w tej sekundzie, w której się siedzi i to wykonuje. Ja myślę, że tutaj jest jeszcze kwestia no, trudności takich agogicznych w tym utworzu. Już nie pomijam o, o warstwie, o treści w ogóle tego utworu, o czym to jest. Te zmiany temp i wy, wyczucie wspólnego tempa rzeczywiście mm -hmm. jest y, bardzo ważne. Natomiast y, myślę, że też to, jak Iza dobrała właściwie, to Iza decydowała, kto zagra, ale to nie było żadnej dyskusji. tak? Y, ale rzeczywiście powiedział, że obsesja jest tak w życiu, może nie jest to dobre uczucie, może nawet cecha, z którą się walczy gdzieś tam. Natomiast no, wszyscy chyba, tutaj ktoś chce powiedzieć o Rafale Kwiatkowskim, wieloczęście czy o Adrianie Janzie ciście, że wszyscy mamy obsesję na punkcie śpiewu, jako mhm. wartości w muzyce oczywiście, śpiewu i, i legata i rzeczywiście myśmy, to, to nas bardzo spajało, ta tak. estetyka chyba dźwiękowa. No a ten utwór jest takim rzeczywiście pomnikowym, z którym, myślę, każdy w swojej profesji ma, nie wiem, dyrygenci na przykład, nie wiem, powiedzmy, jest to dziewiąta Beethovena, pewnie Misa Solemis, może Msza Hamol, prawda, z utwór, z którym się chcą zmierzyć. Pianiści to pewnie w, komplet Etiut Chopina, czy, nie wiem, skrzypkowie, no strzelam, Roska, Tak, albo tak, Forte... komplet Kaprysów Paganiniego. Albo komplet, kaprysów Paganiniego, tak, no więc dla, dla takich zespołów kameralnych większych z fortepianem, no to pewnie jest to jakiś, nie wiem, kwintet Brahmsa, powiedzmy. Tak, czy kwintet Schuberta. Tak. No, czy kwintet Schuberta, hmm. oczywiście. No i właśnie ten kwartet na koniec czasów, czy na koniec świata, tak jak też wcześniejsze tłumaczenia tutaj mówią. Po tym, co powiedzieli Państwo przed chwilą, zastanawiam się. Państwo są również pedagogami, wspomnieliśmy, związanymi z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina. Jak popularna jest muzyka Oliwiera Messiana w ogóle, wśród studentów? Ja uczę kwartetu smyczkowego na uczelni. U nas niestety Messien się nie wykonuje. Zazwyczaj mamy tak podzielony rok akademicki, że w pierwszym semestrze zajmujemy się klasykami wiedeńskimi. Natomiast w drugim semestrze de facto studenci mogą sobie wybrać, co chcą. No Messien jakby nie wchodzi w ten zakres. Natomiast w tym roku miałam studentów, którzy bardzo chcieli ten utwór grać. I to też było jakby zainspirowane tym naszym wykonaniem, które było na uczelni i właśnie wydaną płytą. Natomiast poddali się. Bardzo ich do tego namawiałam i chciałam, żeby to zrobili, ale stwierdzili, że, że jednak... Może nie tym razem, że jednak ten utwór jest tak trudny i że nie są w stanie go dźwignąć po prostu. Perspektywa pianisty, kameralisty w tym zakresie? No, nasz program nauczania jest y, swobodny dość. No tego repertuaru też na fortepian z udziałem skrzypiec, wiolonczeli i fortepianu jest trochę. Oczywiście nie mówię o triu fortepianowym, no, ale to też powiedzmy z grania w takim składzie jest ważne. Ale na przykład skład na klarny, wiolonczelę i fortepian, no jest tego trochę tego repertuaru, mhm. więc gdzieś gdzieś jest to styczne. Natomiast mi się zdarzyło pracować nad kwartetem na koniec czasów, ale no nie nad całym, tylko była to pierwsza i druga część. Tak? I oni rzeczywiście chcieli, bardzo byli zapaleni. Zależy od studentów, no bo też y, oczywiście no, gdzieś trzeba chyba zachować, ja przynajmniej tak postrzegam i bardzo tego pilnuję, równowagę między repertuarem dawniejszym, klasycznym bo musi student się zetknąć z klasyką i nauczyć po prostu się zwyczajnie warsztatu instrumentalnego na tym, a z kolei nie może nie grać muzyki bliższych naszym czasom, bo to jest trochę odcięcie się od źródła, od tego co jest teraz. Mam teraz takiego studenta, który szuka różnych utworów, no na przykład kwintetu, powiedzmy, laksa tak, fortepianowego i, i no i chce takie rzeczy grać. I to rzeczywiście go w tym momencie wspieram bardzo. I nie ukrywam, że pytam o to, dlatego że, no właśnie, mam jakieś poczucie, że tej muzyki Oliwiera Messiana wokół nas jest ciągle bardzo, bardzo niewiele. Partytura to partytura. Poza partyturą są noty programowe, które pozostawił po sobie Olivier Messiaen w charakterystycznym dla siebie, nie do końca jasnym bardzo poetyckim w sensie religijnym natchnionym stylu odwołując się choćby do barw Messiaen opisał swój kwartet na koniec czasu jak instrumentaliści spoglądają na te notatki, czy one w jakimkolwiek sensie są państwu pomocne podczas pracy nad tą partyturą czy pytając wprost są czymś, co zostawiają państwo jakby z boku? Rzecz jasna, znają państwo kontekst, wszyscy wiemy, że jest to utwór obciążony ogromnym wręcz kulturowym sensem i kulturową treścią. Ale co z tymi opisami Oliwiera Messiana, które znajdują się w partyturze kwartetu na koniec czasu? No ja chętnie czytam takie, takie opisy, no bo im więcej wiemy o utworze, jest to rzeczywiście moment no, i taki złapanie tej duchowości w muzyce. Poza tym jakby sama warstwa taka czysto wykonawcza u artysty to jest jedna sprawa, ale ta, no, w, w sumie płacimy bilet na koncert na konkretnego artysta, chcemy usłyszeć co on uważa o tym utworze, jak on go interpretuje. Więc im więcej takich wskazówek i przemyśleń też z naszej strony, ze strony wykonawców, myślę, że tym, tym lepiej, no tym dzieło na tym zyskuje. Ja rzeczywiście starałem się wniknąć na te tytuły, jak pochwała wieczności na przykład Chrystusa, czy nieśmiertelności Chrystusa, no to odkryłem prostą kwestię. Tak jak jest początek Ewangelii Wiedwy Świętego Jana, że na początku było słowo, a słowo Boga, tak, a Bogiem było słowo, czyli... Imię Boga jam jest, czyli dla niego nie ma czasu, nie ma przeszłości i przyszłości. To jest to chyba o co Mesjonowi chodziło. Teraz, tu i teraz. Y -hmm. Tak, i, my, i też jak graliśmy, myśmy chcieli w ogóle oderwać się od tu i teraz. I, i graliśmy gdzieś w jakimś zawieszeniu, chyba się nam to po części udało. <banking> <gdyulseinkles> <gadzie> <gadzie> mm, więc no tak, to, to jest bardzo pomocne, myślę. I to ten moment, oczywiście kiedy on pisał ten utwór, czyli napisał go w obozie w, w Gerlitz, tak? Wyobrażam sobie te 5000 więźniów słuchających na tym rozstrojonym pianinie. No, no oczywiście nie gramy na rozstrojonym pianinie, ale, ale rzeczywiście no, robi to wrażenie, że jednak ta muzyka dotarła do nich. Zresztą on najpierw napisał czwartą część, prawda? Na trio a potem postanowił, jak to po sukcesie więziennym tego, tego wykonania postanowił dopisać resztę. I poza tym sam Messian był też no i filozofem i gdzieś tam teologiem. On Podobno jak dał wykład w, właśnie w obozie odnośnie apokalipsy świętego Jana, no to duchowni, którzy byli też więźniami, no podobno z uznaniem przysłuchiwali się jego wywodom. Więc... Pytam nie tylko o same tytuły, ale też o, o te opisy Messiana. To pytanie do Pani Izabeli, mamy tę część ósmą. To niekończące się wręcz solo skrzypiec, o którym Mesja pisze chwała nieśmiertelności Jezusa. Skąd ta druga gloryfikacja? Odnosi się ona bardziej konkretnie do drugiego aspektu Jezusa, do Jezusa człowieka, do słowa, które stało się ciałem wskrzeszonego z martwych jako nieśmiertelny, aby przekazać nam swoje życie. Co to mówi muzykowi, który dotyka tej materii dźwiękowej? że muzyka jest nieśmiertelna, że muzyka trwa, jest nieprzerwalna, że wykonawcę musi unosić ponad jego emocje, że trzeba być skupionym na tym każdym dźwięku, na każdej frazie, na każdym pociągnięciu smyczka, że nic nie może nam umknąć, że każda sekunda grania ma ogromne znaczenie i wagę. Tak, to jest, to jest trudna część. Ja pamiętam, jak, jak ją nagrywaliśmy. My ją chyba nagraliśmy dwa razy tylko. Ja nie byłam w stanie więcej tego tego wykonać. Znaczy dwa razy i, i, i powiedziałam, że już nie, że już więcej tego nie robimy. Mentalnie po tak, prostu mentalnie. ciężko i też trzymanie napięcia cały czas, tak, żeby nie jest... spadło nigdzie, a z drugiej strony granie trzy piano. Tak, tak to, jest, to jest bardzo trudne, tym bardziej, że jednak y, granie z, ze świadomością tego, gdzie to było wykonywane po raz pierwszy, dla kogo to było pisane, co musieli czuć ci ludzie, to jednak bardzo wpływa na, na emocje, i jakby w, wyprówa wszystko y, mentalnie ze mnie, jakby. I, i jest, to, jest to bardzo, y, bardzo, bardzo trudne do, do udźwignięcia. Ale nie jest to trudne aż tak, gdybyśmy nie akceptowali siebie wzajemnie jako muzyków. Mówię o, tym, o tych czterech muzykach, którzy się spotkali. No właśnie piękno kameralistyki w ogóle grania zespołowego polega na tym, że nie jesteśmy sami na scenie, że szukamy bycia razem we wszystkich elementach, że nawet mm. razem próbujemy, razem lecimy samolotem, razem jesteśmy na śniadaniu w hotelu, razem na scenie, a z drugiej strony gdzieś z czegoś musimy zrezygnować. I rzeczywiście ta akceptacja, to tak w życiu troszkę, prawda? I ta tak. akceptacja siebie wzajemna tutaj, że i za tak, ja tak i ona, ona się potrafiła nagiąć czasem, mimo, że grała to już wcześniej. Ja, ja oczywiście też. Tak, Bo... ale ja pamiętam też takie sytuacje, jak ćwiczyliśmy y, tą część i to jest bardzo trudne, dlatego, że tam cały czas muszą zgadzać się piony. Cały czas jakby skrzypce ze fortepianą zawsze muszą być razem. I wielokrotnie jakby Mieliśmy się gdzieś o ułamek sekundy. Cały czas coś było gdzieś... I ja już mówię, Robert, to ja się będę kiwać. Będę ci pokazywać. Albo, albo będę patrzeć na ciebie. To kiwaj mi się, albo coś tam. I pamiętam, że przyszło do tego nagrania i nie zapomnę ci tego nigdy. Ja mówię, słuchaj, no to postarajmy się zrobić to na tą setkę. I Robert do mnie mówi, słuchaj, po prostu graj. I to mnie tak uniosło totalnie, że stwierdziłam, że dobra, w ogóle niczym się nie przejmuję. Po prostu będę tu i teraz, razem z nim. Bierzemy to tak, no, jak, jak jest. słucho wyćwiczone w graniu z kimś, to, to rzeczywiście nawet nie trzeba się patrzeć, ani kiwać. Tak? Tak. No, to, to podczas ćwiczenia. Ale to, to, to, co mówiłem na początku o tych detalach, że myśmy mieli te detale jednak bardzo, takt po takcie, wiedzieliśmy, mieliśmy tę mapę, wiedzieliśmy, tak. co mamy robić, więc to potem po prostu na scenie to była świetna platforma do tego, żeby wystrzelić. No. A ja pozwolę sobie ten Państwa ostatni dialog przekuć w taką oto puentę. Proszę sobie wyobrazić, ile można nauczyć się dzięki muzyce Oliwiera Messiana i jej wykonywaniu. Mam nadzieję, że także dzięki słuchaniu Izabela i zimak Skrzypce, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Robert Morawski, fortepian, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. A ja zostawiam Państwa z fragmentem owego finału, wokół którego toczyliśmy ostatnie kilka minut naszej rozmowy. Do usłyszenia. Karol Furtak. To pochwała nieśmiertelności Jezusa, czyli finał kwartetu na koniec czasu Olivera Messiana. Grali na skrzypcach Izabela Szałaj-Zimak, a przy fortepianie Robert Morawski. O tym albumie z artystami rozmawiał przed kilkoma chwilami Karol Furtak. A państwo nadal słuchają dwójki. Jest 17.35. Porzucamy tematy muzyczne i przenosimy się do przestrzeni teatralnej. W studiu jest już krytyk teatralny Dominik Kac. Witaj. Dzień dobry. Dwa spektakle masz dziś do omówienia. Proponuję, żebyśmy rozpoczęli od jubileuszu w teatrze dramatycznym. Pomysł interesujący, punkt wyjścia taki, który myślę może zaciekawić całkiem szerokie grono widzów, zwłaszcza tych interesujących się kontrkulturą. A jaki efekt? efekt niestety mniej interesujący, ale punktem wyjścia to w, warto dopowiedzieć jest film o takim samym tytule y, Dereka Jarmana i jest to taka y, fantastyczna z, z, zupełnie futurystyczna dystopina opowieść o tym, że królowa Elżbieta przenosi się w czasie i ląduje w Wielkiej Brytanii w czasie, w którym umiera subkultura pankowa. Królowa Elżbieta I do czasów tak. Elżbiety II. Dokładnie tak. Co zapowiadało jakąś, jeśli nie specjalnie może głęboko intelektualnie, to przynajmniej formalnie mogłoby to być porywające doświadczenie. No a niestety spektakl Macieja Jaszczyńskiego nie jest porywający. I co gorsza, niewiele chyba mówi o istocie tej, tego pomysłu, czyli takiego zderzenia jakiejś fantazji o przeszłości z, z tym, co związane z kulturą punkową. Nie, nie chodzi oczywiście o to, żeby teraz w 2026 roku rekonstruować subkulturę i jej brytyjską, oryginalną odmianę, ale pewne hasła, które z niej pochodzą, bardzo szybko zostały przejęte przez, przez to, przeciwko czemu się pankowcy e, przeciwko czemu występowali, czyli przez kapitalizm i, i, i marketing i wszystkie te rzeczy, które bardzo chętnie korzystają z kontrukultury po to, żeby ją potem sprzedać. I właściwie ta opowieść jest o tym, czyli o tym, jak te procesy działają, tylko nie bardzo wiadomo, y, czym jest punk, czemu jest taki atrakcyjny. Tak lądujemy w, na, w ostatnim skłocie w Londynie, tam się rozgrywa y, a, akcja przedstawienia y, i to jest taka trochę przestrzeń wyjęta z y, czasu, w, za, w której rodzą się jakieś idee, ale no niespecjalnie ciekawe, ani świeże, ani trudno uwierzyć, że one kogoś porywają, że jakoś ten świat definiują, że o coś tam chodzi poza y, tak naprawdę jakąś formalną grę z filmem i, i stworzenie spektaklu, miałem wrażenie, na zadany temat, co nie byłoby zresztą y, oczywiście takie złe, bo mówimy o debiucie, więc to właściwie do, do dość normalna byłaby praktyka, jeśli tak faktycznie Wyglądała umowa reżysera z teatrem, ale no zabrakło tam y, jakiegoś ognia. A jeśli mówić o punku, nawet w chwili śmierci, to, to, to chciałoby się jakichś fajerwerków. Ale może chodziło o to, żeby trochę uwspółcześnić ten temat, to znaczy celowo odejść od takiego prostego skojarzenia z muzyką punkową, z tamtym środowiskiem i no jednak y, opowiedzieć trochę tę historię z dzisiejszej perspektywy, kiedy punk is dead... Tak, ale to wtedy chyba trzeba by znaleźć jakiś ekwiwalent, czyli mm -hmm. jakiś, jakąś formację sprzeciwiającą się obecnie panującemu systemowi, która już się chyli ku upadkowi. Nie wiem, może to byliby aktywiści klimatyczni. Taki spektakl był w Szczecinie, w reżyserii Michała Buszewicza, Sztuka protestu, też swoją drogą jakiś grzęznący w, w, w pewnych naiwnościach. Ale ten punk przywoływany jako taki duch z przeszłości tylko po to, żeby na koniec przedstawienia krzyknąć no future, to no, dość rozczarowujący pomysł. Przejdźmy zatem do drugiego spektaklu tu mieliśmy przed chwilą do czynienia z um, przedstawieniem y, debiutanta, a Cezary Tomaszewski, czyli reżyser, ale także choreograf i autor opracowania muzycznego spektaklu Nic Dwa Razy w Teatrze Komuna Warszawa, to jest y, twórca uznany. Chyba wciąż na fali wznoszącej, jeśli można tak powiedzieć. Tak, ale też już z bardzo bogatym dorobkiem mhm. i y, w Komunie Warszawa jest to gwiazda, bo jest to chyba reżyser największego sukcesu tego teatru, czyli spektaklu Cezary idzie na wojnę, granego już od wielu, wielu lat. I co ciekawe, w przypadku nic dwa razy artysta podejmuje dialog z tym wielkim sukcesem, to znaczy nawiązuje do niego i w kostiumach, i w układzie scenicznym, i w scenografii, i też posługuje się tym samym charakterystycznym dla siebie, bardzo ujmującym cokolwiek absurdalnym poczuciem humoru. Tutaj też jest sporo tekstu, ale jest i bardzo ważna choreografia, jest i muzyka, Wiele śpiewania, spektakl podobnie jak Cezarydzie na wojnę jest całkiem kompaktowy, trwa chyba godzinę z kwadransem. To taki standard komuny Warszawa i to, to wszystko rodzi takie oczekiwania, czy ten sukces zostanie powtórzony, no a właśnie cała zabawa polega na tym, że nic dwa razy jest o tym, czy powtórzenia rzeczywiście istnieją, czy są możliwe. Jest to taka filozoficzna, humoreska o naturze świata, czasu i wyjątkowości. A to odniesienie do wiersza Wisławy Szymborskiej, czy raczej do piosenki y, Manamu? do wiersza Wisławy Szymborskiej. Mhm. Na scenie widzimy czworo performerów, którzy wychodzą, jedna osoba po drugiej na samym początku przedstawienia i każda, ka, każda z tych osób recytuje wiersz z tą samą powtarzalną choreografią, oszczędną. No i to już ustawia nam całą problematykę, bo jeśli nic dwa razy się nie zdarza, to widzieliśmy cztery wykonania tego wiersza. Oczywiście każdy inne, ale czy inne, skoro tekst i tak dalej, i tak dalej. I wydaje się to dość błahe, albo takie na 15 minut zabawy, ale twórcom starcza wyobraźni i zaskakujących pomysłów na to, żeby cieszyć widzów przez tę godzinę z kwadransem i to jest naprawdę bardzo takie ożywcze i radosne doświadczenie w, w teatrze, żeby śmiać się z czegoś, co celowo jest pokazane w taki kampowy, komediowy, chwilami bardzo powierzchowny sposób, ale czujemy, a potem już wiemy, że pod spodem jest jakaś Istotna zagadka o naszej rzeczywistości, więc to jest to bardzo przyjemne, aczkolwiek yy, nie jest to tak przyjemne jak Cezary idzie na wojnę, co mówię z pewnym smutkiem. A już myślałam, że będzie tylko optymistycznie o spektaklu nic dwa razy. Zatem podsumowując, pomysł ryzykowny, ale wykonanie całkiem e, udane. E, to nowe spektakl w Teatrze Komuna Warszawa. Dominiku, na koniec poproszę Cię o zapowiedź e, twojej, waszej, z Marią Czok, wieczornej audycji, bo tam wątki związane z krytyką teatralną, a zatem z czymś, o czymś, czym się zajmujesz e, już od wielu lat I, i czego efekty zresztą także na antenie dwójki prezentuję jeszcze, to będzie um... Jakaś dyskusja z figurą krytyka teatralnego, która chyba jest mocno no, nielubiana przez artystów. Tak, przez artystów mocno nielubiana, przez samych krytyków też różnie. Rozmawiamy, będziemy rozmawiać dzisiaj w rozmowach po zmroku z krytyczkami, ale też osobami, które zajmują się teatrem z bardzo różnych perspektyw, czyli z krytyczką i historyczką teatru Marelą Zielińską. I z krytyczką Katarzyną Niedurny, która właśnie pracuje nad biografią Konstantego Puzyny i prowadzi też y, chyba jedyny podcast o teatrze, który nazywa się Podcast o Teatrze. Y, więc to będzie też taka próba zmapowania tego, jakie dzisiaj krytyka ma obowiązki w świecie nowych mediów, nowych uwikłań. Trochę się też zmierzymy z mitem krytyki, która ma taką władzę, żeby spektakl wynieść do rangi sukcesu albo go pogrzebać, czy recenzja rzeczywiście to potrafi. Poruszymy też wątki etyczne i uwikłania krytyków w relacje z artystami, bo poza tym, że artyści nas nie lubią, to czasami się z nami kolegują i to utrudnia pracę nam, artystom raczej nie. Trudny zawód krytyka teatralnego, a zatem to dziś w rozmowach po zmroku o 22.30, a zapraszał Dominik Gatz. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Lala, la, vous rappelez-vous, la petite chanson qui vous semblait jolie? Lala, lala, la, que ces jours étaient doux, nous vous aimions. Sons changés, nous nous sentons La la, Heureux, libres et pleins d'espoir dans les cités nouvelles. La la, la la, vers nous les yeux. et des fleurs de froid. Była pieśń francuskiej kompozytorki Auguste Olme w interpretacji Cyrilla Dubois oraz filharmoników brukselskich pod dyrekcją Pierre de Mousseau to nagranie z nowej płyty tego śpiewaka. Przed nami jeszcze w audycji wybieram dwójkę cykl Wolne Słowo Wolna Europa i głos Jana Nowaka Jeziorańskiego, ale zanim to nastąpi, sięgamy po nagranie Atom String Quartet. String Quartet i Oberkology, kompozycja Dawida Lubowicza. Słuchają Państwo dwójki, 9 minut pozostało do 18. Halo, halo, uwaga, uwaga, mówi Radio Wolna Europa. Wolne słowo, Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski. Pod koniec 51 roku za oceanem zapadła decyzja, by w Monachium ulokować główną bazę Radia Wolna Europa. Na szefa przyszłej stacji zatrudniono Jana Nowaka-Jeziorańskiego, wojennego kuriera z Warszawy, aktualnie w sekcji polskiej BBC. Postawiono mu jeden warunek. Przyszły zespół ma reprezentować różnorodne odłamy polityczne polskiej emigracji. Kiedy zostałem mianowany dyrektorem, Moim pierwszym zadaniem było stworzenie dobrego zespołu, bo od tego zależało powodzenie. Nawet najlepszy dyrektor niczego nie dokaże, jeśli nie ma do dyspozycji utalentowanych ludzi, którzy potrafią pisać, potrafią wypowiadać się i tak dalej. No, miałem do dyspozycji niezwykle bogate źródło talentów, bo po wojnie znalazła się na emigracji, dosłownie znalazł się kwiat, polskiej elity twórczej. Więc było z czego wybierać. Amerykanie zupełnie się nie wtrącali. Pozostawili mi zupełną swobodę, nie dopuszczali żadnych protekcji z zewnątrz od jakichś kongresmanów czy senatorów. Pod jednym warunkiem, że to musi być, mieć charakter pluralistyczny. Inaczej mówiąc, że to musi być z jednej strony muszą być kryteria zawodowe, ale z drugiej musi się w tym zespole, muszą się znaleźć ludzie we wszystkich tych wielkich, tradycyjnych, polskich stronnictw. I ja chętnie znowu na to poszedłem. Także mieliśmy i działaczy PPS, i działaczy PSL, głównie Tadeusz Celt, czyli Marek Lasota. Mieliśmy ludzi ze Stronnictwa Narodowego. Sztandarowym takim człowiekiem był Wiktor Trościanko. I także była, mieliśmy obóz pluralistyczny. Ten zbiór talentów był zbiorem ludzi ze wszystkich środowisk. I ku mojemu zdziwieniu nie było żadnych sporów na tym tle. Ludzie byli, mieli, tak szczęśliwi byli, że mieli pole działania, pole twórczej pracy, zupełną swobodę twórczą, że między sobą nie prowadzili sporów. Oczywiście były czasami jakieś na przykład trościanko bardzo nie lubił słonimskiego, powiedzmy. No a tam znowu ktoś inny nie lubił takiego czy innego. Ale naprawdę, że różnice, te wewnętrzne, zupełnie się nie zaznaczały i stosunki towarzyskie, które ułożyły się bardzo harmonijnie w pierwszym okresie, przecinały wszystkie możliwe przedziały natury politycznej. A jednocześnie miałem możliwość rzutowania tej wolności, jaką jest jednak rozmaitość poglądów. Każdy z tych ludzi, który wywodził się z jakiegoś, jakiegoś stronnictwa miał prawo przypominać dorobek tego stronnictwa, jego tradycje, jego historię, jego osiągnięcia. Pod jednym warunkiem, że nie będzie atakował tego drugiego stronnictwa. I Celt mówił bardzo dużo o tradycjach PSL-u, o Witosie, o, wszystkich, o, o, o całej tej historii. Trościanko mówił o stronnictwie narodowym. Wolski, który był z PPS-u mówił o PPS-ie i to jednym i drugim nie przeszkadzało zupełnie. Nowak wspomina, że zależało mu, by wolna Europa utrzymała ciągłość tradycji z przedwojennym polskim radiem. Wśród zatrudnionych znalazł się więc kierownik lwowskiej fali Wiktor Budzyński, znany reporter sportowy Wojciech Trojanowski, reżyser radiowy Wacław Radulski, a także kompozytor Roman Palester jako szef przyszłej redakcji kulturalnej. Pełny program miał ruszyć 3 maja 52 roku. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś w audycji. Wybieram dwójkę. Elżbieta Malinowska, Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i Monika Zając. Dziękujemy za to wspólnie spędzone popołudnie. Zapraszamy jutro kilka minut po godzinie 16:00, a zostawiamy Państwa z kojącym brzmieniem nie jednej, a dwóch gitar. To Scandinavian Guitar Duo i kompozycja Manuela Defai. Pięknego wieczoru.